I dzisiaj cena spotkania jest zapytać o Boga, Boże, jakie, to czego Ty oczekujesz od mojego życia? Ja to żyję, ja będę kroczyć tę wiarą. Może być to nie jest to, co ja czynię, tej, no, kto to robiłem. I tak muszę zadać pytania całej Kościół, każda osoba. Weźcie odpowiedzialność za po prostu tego, czego oczekuje Bóg. Ja tak myślę, że nie jest to, jeszcze raz mówię, nie jest to, jeśli Ty już jakiś czas jesteś wierzącym, to nie jest to krok wiary chodzić na obrzeżenie. To w ogóle po jest normalne życie, tak jak Ty jesz. Ty nie musisz mieć wiary, żeby jeść. Ty po prostu jesz naturalnie. Wiara to coś innego, niż przychodzić na małżeństwo. Wiara to coś innego, niż prosto przychodzić i oczekiwać coś od Boga. To coś, aby z wiary w Bogu podobać się nie można. Czyli, inaczej mówiąc, nie ma tej przychylności. Nie, to nie jest słowo o tym, że ty tracisz swoje zbawienie. Zbawiony jest też z łaskiem. Zbawiony człowiek jest z łaski Boże. Ja mówię to tylko na Twoją korzyść, bo mam takie wolneczne przekonanie z od Boga, że ludzi, zwiększ ich, On tak powiedział, że oczekiwania ludzi tu, w tym miejscu, nawet połowy nie ma z tych, którzy tak samo oczekują, jak i Wy. Ich oczekiwania niedalekie od tym, co jest Bóg. Bo to może Boga jest też oczekiwanie jakieś. Jeśli ty masz jakąś potrzebę do rozwiązania i ty znasz, że tylko Bóg może ją rozwiązać, czy tym jak kolejny raz prosić, usłysz mnie uważnie. Nieważne czego to dotyczy, twojego usługiwania w Kościele, rozwiązania, Twojej rodziny, czy finanse, czy jakaś inna strona. Zapytaj Pani, a czego Ty od mnie oczekujesz? To jest ważne, ono jest w Biblii. Bocze, czego Ty oczekujesz od mnie? Może być Ty modlisz się i starasz się przebywać w modlitwie Kościoła, czyli tam, jeśli jest, jest jakieś pewne obowiązki, to nie, to, nie, to nie oznacza, że Ty nie potrzebujesz takiej modlitwy. Można pewnie wszystkie obowiązki być mimo. Gdzieś się mijać z tym, co jest Słowem Bożym. Jezus by powiedział tak. Nie zostawiaj tamtego, no tego i tamtego. No. Nie za nie. Nie za nie. Nie nie za nie. I nie zostawiaj swojej odpowiedzialności. Ale zapytaj, czego oczekuje Bóg. A my? Bo mnie. nie. Nie chodźcie z takim podejściem, z przyzwyczajenia. Jeśli to, jeśli jakiś czas tam nie ma odpowiedzi, możliwe to jest próżne przyzwyczajenie. Jeśli ty bardziej już wzrasta się jako chrześcijanin w Chrystusie, dla Ciebie nie obce słowo jest wymaganie, to jest normalne. U Boga jest wymaganie. Dla wielu chrześcijan to jest obce słowo. Niestety. I oni sami siebie ogradają. I wymagania nie dotyczą tego Twoich obowiązków, że on stoi, wymaga od Ciebie, wymaga. On mówi, on ja, on mówi, ja oczekuję, że Ty zapytasz mnie, Boże, co ja mam czynić, jaki krok mam podjąć, jaką i gdzie mam być stały, tam gdzie Ty chcesz, generalnie ono będzie związane z wiarą. Tam, gdzie Duch Święty Cię pokieruje, ono związane z krokiem wiary. Wracając do początku, Przechodzisz na małżeństwo to nie jest krok wiary w ogóle. To nie liczy się za żadną wiarę. Wysłuchajcie mnie o Jeśli jakiś jest obowiązek i Ty go spełniasz sumienie Boże zadanie jakieś. Czym to wiernie i Bóg pokaże Ci dalszą drogę. Ale też to może być, nie jest krokiem wiary, który potrzebował. Ty musisz dowiedzieć się, Kościół musi znać, bo Ty może na próżne nasze modlitwy, na próżne kościelne modlitwy. Jeśli ja nie znam, jaki krok wiary mam uczynić, ja będę stawać, ja stanę w miejscu, rozumiecie? Taka rodzina, taki człowiek, on w miejscu. Taki kościół pusty, w niedzielę. tak jak ten teraz. I ono nie od Boga. Ja wam choć tysiąc raz mogę powtórzyć, to nie Bóg jest przyczyną, że to nie ma ludzi. Jeśli choć jedna osoba w kościele, oprócz pastor, znajdzie minimum wiedzę, jak prosić wiarą, to już coś się zmieni. Dwie osoby jeszcze bardziej się zmieni. I każdy widzi tą zmianę. A jeśli większość ludzi już chodzi wiarą, to to naprawdę chodzenie prawdziwego kościoła. Rozumiecie? Jeszcze nie do końca. To, co my robimy, powiedział mi Bóg, to nie jest wiara. To jest twoim obowiązkiem, możesz nazwać to jakkolwiek, przyzwyczajeniem, przynajmniej niektóre obowiązki dawno suche i trzeba po prostu ożywić albo usunąć. I wiara nie może być na połowę, że zaczną iść po wodzie, Ja tylko to mówię, że dla każdego osobiście, dla Twojego życia, nie po temu, że Kościół tego potrzebuje. Jeśli tak, to Bóg znajdzie inne jakieś wyjście. Ale chodzenie w takim stanie to szkodzi każdemu osobistemu życiu. Później pytają pastora, dlaczego nie ma odpowiedzi na moje pytanie? Czemu Bóg nie działa? Niektórzy, ja znam, starają się teraz podjąć jakiś krok wiary, niektórzy z Was i wzmocnić się tym. Ja mówię do wszystkich ludzi, którzy dzisiaj byli obecni i jeśli da się do nich dotrzeć przez nagrywanie i dość słucha w domu, A jeśli miło życia, to będzie dorywcze, znacie? Nawet świat bardziej mądry jest w tym. Kto chce osiągnąć się jakiegoś celu, on jest w tym stały i robi, podejmuje tam w tym, w tym stronie kroki. Na przykład, żeby zostać doktorem habilitowanym, trzeba pracować w jednym kierunku. Stale wkładać się w to. Widzieliście profesora czy doktora, który dorywczo pracuje? Tam troszeczkę, tam troszeczkę. Może go tam gdzieś. Zazwyczaj, żadnego celu. Ja uważnie mówię, to, co powiedział mi Bóg, nie, nie zrażajcie się, to tylko na twoją gorześć Zapytaj Boga. On, on oczekuje od ciebie. Mówi, tylko zacznij mnie pytać i ja ci podpowiem i to będzie kluczem i rozwiązaniem w twojej sytuacji. A przy tym ty także widzisz, jak ty uzupełniesz Bożą sprawę, która nie będzie chroma. Rzeczywiście ludzie tak zachowują się kościoły, bez wiary. To i Boża sprawa chroma. Chroma. Kulały. No. A jeśli kościół kulały i chromy to... Hmm. W tym tygodniu jak minimum trzeba dwa dni wziąć post dla Kościoła, żeby Kościół, ten, który uważa się za ludzi Kościoła, że ziemi post, może być ten post też potrzebny, żeby uwolnić się od tego, co przeszkadza, Dla Twojej wiary. Ja byłbym tak wdzięczny, że o tym mówię. Ona może być, brzmi, brzmi nie, nie pieszczy uszy, tak? Uszy. Może tak brzmi. Ale ja mówię, brzmi, że jeśli nie to, to umrę, umrzemy, umieramy sami w sobie. Nie dla nie po co. Wiara bez uczynków związana ze śmiercią. Sznurek taki. Wiara bez uczynków jest martwa. co martwią, ona ma zdolność do O, dzięki. To nasia dzięki za Tylko chciałbym zadać Do rozkładania się. Ja nie chcę was zgorszyć w żadnym bądź razie, że pastę. Ale to, co się rozkłada, się zapach. No ja nie mówię już o ludziach, że oni też przechadzą, ale Ty od niego już nie możesz. Niektóre sfery, Ty ich prosto ominasz, bo tam zapadł. I tak Kościół szuka, gdzie jest bardziej kwiaty. No, ostatnio było 8 marca, tam byli kwiaty. Dziewczyny lubią wiatr. No tak ja, ja tak w życiu zauważyłem. Chłopaki mnie tak stworzył główno. Nie, nie, nie. nie, nie ale, ale chodzi o to, że życie ma być wartościowe. No z Bogiem naprawdę ma wartość. Za niego zapłacona najwyższa cena. Jeśli on opłatał tę cenę, to tym bardziej my możemy to już wejść w to. On prosi Cię coś płacić. On mówi, wejdź tylko, zacznij w tym chodzić. Ty, że tego oczekujesz i zrób prawdziwe krok i wiary. Wejdź w post w tym tygodniu. Z jednym pytaniem chodzi. Nie musisz teraz martwić się, o co, o jakie moje problemy mam się pościć. O żadne Twoje problemy nie musisz pościć teraz. Zapytaj Boże, czego Ty, Boże, przykładasz? Gdzie mam zacząć wiarą iść? Wiarą to nie jest na ślepo. Niektórzy myślą, że wiarą to jest tak cały czas w ciemności, na ślepo. Wiarą to na twardym fundamencie słowa. On objawia wtedy słowo. Objawienie stanie w podstawie tego, co ty w Bóg. On da Ci słowo. Każdy mu da słowo. Każdemu, on ci da osobiście Słowo. Może być dzisiaj, w tym krótkim spotkaniu. Ty usłyszysz Słowo, zapisz to Słowo, stawaj na nim i zacznij tym to czynić. tak, tak, tak chodzić. Usłysz dzisiaj Słowo Wiary, niech przyjdzie na twoje życie. Nie noście martwe rzeczy, ani w grupach domowych, ani w żadnych stworzeniach. Powtórzy, to nie martwe, ono szkodzi. Ono rozkłada wszystko wokół. My nie mało prawa pozwalać sobie chodzić martwą. No, w tej Nosić martwy. Śmierć Jezusa, jeśli by ktoś powiedział. Ale jak ze śmiercią. On zmarł. Ale śmierć Jezusa ożywia. Ona daje wiarę. Ona ożywia wszystko. Amen. Amen. Śmierć naszego Pana, którą my przyjęli i zmarł wstanie, ona ożywia wszystko. Tam, gdzie przychodzi jego, tam gdzie Jego. ty przychodzisz, on z tobą i mam oży ożyć wszystko. Amen? Amen. Tak działa wiara. Ale tam, gdzie ty nie idziesz, a Bóg tam chce to robić, to ma On w, tak mnie u, wyraźnie mówi, że ja czegoś innego oczekuję od ludzi. Oni nie pytają mnie. Oczekują, błagają, proszą. o większość w większości jest prośby i ja znam jak pastor, że jest zjawy prośb Prośby kościoła Wyrośły tak, że oni przewyższają ilość mieszkańców naszego miasta. To jest normalne. Bóg ma to wszystkie prośby Twoje rozwiązywać. I On będzie to robił. Jest... Ale powiem się tak, on się oczekuje. Wszystko, co Bogu związane z Jego wiadą. Wszystko są w Boga związane z wiarą. Nie z wierzeniem. Wiara i wierzenie. Jest dwie różne rzeczy. Kościół nie schodzi na tą drogę, gdzie jest prosto wierzenie w coś. Wierzę. Wierzę. To wierzenie. A podejmuję konkretny krok to wiary. Jeśli Bóg prosi mnie, za wziąć stale modlitwy w coś. Będę w tym stał. Jeśli przyjdę do uwielbienie, to nie odejdę stąd i będę każdym razem, dopóki Bóg mnie nie powie. Powie, że chodzić tam 5 lat, będę chodzić 5 lat. Wszystko pozostałe to jest dorywcze. I rezultaty nie może być. W tak nie było. On może dawać Ci uzdrowienie dzisiaj, w domu, rzeczywiście tak. Ale chodzenie z Bogiem wymaga wiary, a nie można bez wiary, nie będzie bez wiary, niczego. Dlatego tak dużo nieodpowiedzialnych modlitw, oczekiwania ludzi. Po rozmowie z Bogiem każdym, zapytaj gdzie Bóg oczekuje, żeby Ty zaczął chodzić wiarą? Gdzieś zahamowany z ludźmi, też to dotyczy Twojej wiary. Ja na końcu słowa teraz była zaplanowana, ja planowałem że my zrobimy następny, następnego. W środę zrobimy wyczerzy i w niedzielę. Dwa razy. Dzisiaj ja bym po krótko pomodł się Uwolnienie i tam, gdzie było oszlipienie. To, co przeszkadza Cię w Twojej wierze. W krokach pijano. W ostatnim niedzielę my rozmawiali i ja postanowiłem kilka spotkanów. Nauczyć o mądrości. Mądrość Boża, jest mądrość ludzka, nawet jest w Biblii mądrość demoniczna. I można zawsze wiedzieć, na jakim poziomie człowieka Jeśli ty na poziomie mądrość demoniczna, to nie znaczy, że człowiek jest demonizowany czy coś nie, ono różnymi rzeczami, które jest nie od Boga i nie od ludzi a od świata ciemności. I to nie okultyzm, okultyzm to już widać, czyli człowiek okultysta. Albo czarownik. No czarownik, znacie czarownik? Tam widać. Ale jest trzy poziomy. Jest mądrość Boża, do której każdy każdego chrześcijanina na I tam, gdzie Ty go swojej duchowej postawy, że jest mądro, mądrość związana z wiarą. Nawet mądrość cię nie otrzymasz, mądrość nie przychodzi automatycznie, że on prosto cię... Biblia tak mówi, jakoby jeden komu nie wystarcza, nie, nie wystarcza mądrości, czyli nie dostaje, no, nie dostaje, brakuje, niedostatecznie. To nie chodzi, że ty nie mądry jako człowiek. Może być ty jako człowiek najmądrzejszy. Ale jeśli ci nie wystarczy prawdziwej mądrość od Boga i wiemy, że prosił Boga, bez żadnego wątpienia, całe Pismo nam powiada, że pewne rzeczy rozwiązują się przez Bożą mądrość, którą Ty prosisz. Jest Boża mądrość, ludzka, Kościół żyje gdzieś od tutaj, mniej więcej ludzką. I niestety niektórzy ludzie w ogóle znajdują się na poziomie demonicznym, Demoniczna, jak ona. Ona jakby duszywna, Ona jest związana z różnymi duszywnymi powiązaniami. I ty tam, gdzie duszewne powiązanie, nie otrzymasz odpowiedzi. Nawet finansowe sfery niektórych związane po tym, że tam jest nie ta mądrość. Ja chciałem modlić, się, żeby był ty wolny. W ostatnią niedzielę mówiłem, że mądrość, cała mądrość jest w Wizucia Chrystusie. Czytaliśmy miejsca pisma tam e, konkretne, ja nie będę tego już wracał. Jest w internecie te kazania. Jest w internecie, tak. Jest w internecie, można tam ich odsłuchiwać. A, cała mądrość jest w Wizucia Chrystusie. Dzisiaj krótko nami porozmawiam o mądrości Salomona. Znacie takiego człowieka, biblijnego króla Salomona? Tak? Kto czytał Biblię, kto wie, zna nawet. Jest przypowieść Salomona, prawda? No. I... On z Bogiem danej przykład przykład jako... Jeśli patrzysz na sam moment, Ty możesz widzieć Boży przykład, jak od Boga przyjmować mądrość. W tych nauczaniach ja dam Ci taką trzy tych ważnych sfery, w których Boży Kościół, każdy Boży człowiek musi otrzymywać mądrość od Boga. Wtedy wiele czego się zmieni w życiu. Pierwsze to mądrość wydawania. Druga to mądrość w relacji i trzecia to mądrość we władzy. Bóg dał władzę człowieku. I te trzy sfery, jeśli ty poznasz mądrość, zaczyna chociażby w jednej z nich poznawać. nie między sobą i związane Mądrość w dawaniu. Ona określa tu granicy Twoich możliwości. U wielu chrześcijan można usłyszeć takie słowa Mnie stale, brakuje, stale mi brakuje mam stały brak Cały czas nie dostali, brakuje mi, ale ja służę Bogu. Jeśli by można było zamienić słowo na a oni by mówili haruję na Boga, ha harotać. Ale to brzmi nieprzyjemnie, ludzie tak nie mówią. Zamieniają to słowem służy. służę. Ja mówię, jeśli Ty służysz Bogu, to pamiętaj, że najpierw On jest wielkim słowem. Solomon był ułożany za najbardziej go Bożej mądrości. On miał Bożą mądrość, a ludzie myśleli, że ma ludzką. No, niektórzy przychodzili. Ja opowiadam powiadam, kochani, jest wielka niesamowicie olbrzymia różnica od Bożej mądrości i ludzkiej. Ludzka mądrość ma tu źródło na ziemi. Od rozwoju człowieka, od rozwoju jego myślenia. Boże to jest duch, to jest duch. Boża mądrość to jest duch. Przychodzi w serce, tak jak Ty przyjmujesz Ducha Świętego. Rozumiecie? Ty możesz go pokazać? Nie. i no jeszcze zapytam, pokażmy Ci ten Duch Święty. Ty zaczynasz, no. Aleluja On Cię kocha. <laughs> Jezus Cię kocha. I to prawda, bo on tak mówi. Amen? Amen. To jest Jego słowa. Ale ktoś zapytał, no pokaż go końcu. No, A przecież on jest duchem. Amen? Także on jest duchem wolności. On jest duchem mądrości. Salomon także znany jest jako król. Ja nie ekonomista, mój tata ekonomista. Dosyć dobry ekonomista. Ja nie ekonomista z wykształceniem. I ja nie mogę wyliczyć naprawdę tak, ile tam było, jaka inflacja między tym wiekiem, w którym żył Salomon i teraz. I, teraz, i wyliczyć te koszty. Ale ktoś z naukowców, nie jednej organizacji teologiczne wyliczali i zgadzają się, że Biblia mówi prawdę, że on jest, był i jest jednym z najbogatszych ludzi na ziemi, który byli. Ale on nie odziedziczył to od taty, tatem jego był Dawid. Dawid przy swojej ostatniej chwili życia troszeczkę ucierpiał z powodu pewnych problemów, które wszedł. Ale Bóg tak go kochał i zachował w nim dla niego królestwo. On tak do końca był królem Izraela. David. On był wybranym królem. Amen. A synem jego był nie jednym synem, a jednym, jednym z synów był Salomon. I kiedy Salomon stanął do. Królowania przez pewne tam okoliczności. On nie odziedziczył tak dużo, żeby budować świątynię Bożą. I mu nie wystarczało na to. Jeszcze nie było ważne to czytać. Ja wszystko skrócę teraz, żeby wy prosto Wam powiedzieć. Wy czytajcie od domu. To jest pierwsza księga królewska. Tam o tym można w całej tej księdze, w księgach kronik. Owszem, jak tak się stało, że Dawid miał te możliwości życia? Ja zacznę z kilku miejsc. Przede wszystkim ja mam jedną obietnicę dzisiaj dla mowity. Moja generalnie będzie dotyczyła uwolnienia. Uwolnienia Twojego życia. Tam, gdzie blokowało coś, krok wiary, kroki wiary twojej. Wiara żyła tymi właściwymi czynieniami, właściwymi krokami. Nie czynieniem czegoś. Czynienie czegoś to ogólne czynienie Bogu. To jest, mógłby nazwać, religijne czynienie. Coś czynię, coś robię. Ale kroki wiary, oni konkretnie coś rozwiązują. Zobaczcie, co Jezus nazywał wiarą. Kiedy kobieta przyszła i wbrew wszystkich okoliczności dotknęła. Pamiętacie? Mniej więcej na tym przykładzie możesz widzieć, że ona zrobiła konkretny krok. Ona wzięła szatę, ona wzięła się za nią. Poprawdaż? No. Amen. Ja więcej takich przykładów nie podaję, bo wy i tak ich rozumiecie. Ono związane z to, co Jezus nazywa wiarą, związane z konkretnym problemem. Nie z tym, co należy się czynić, a z tym, co sam Duch Święty Cię objawia konkretnie. Czym to ja tego oczekuję? Amen. Na pewne rzeczy mam Cię danie realne. Tam, gdzie jest potrzebne rozwiązanie w to, życiu. Ty otrzymasz Słowo. W dzisiejszym nawet spotkaniu, które wyjdą Wiesz, ze słowem. jeśli w przekonany będziesz, że Bóg to mówi do Ciebie, jeśli ono powtarza się, zapisz to, stań na tym słowie, Stań na tym konkretnym miejscu pisma, wygłaszaj go w modlitwie i uczyń tak, jak on opowiada Ci. Niektóre kroki wiary, oni potrzebne, żeby wyswobodzić Twój ruch, Gdzieś coś zablokowane może być z twoją pracą, z twoim relacją, z twoim służeniem, z twoim uchodzeniem z Bogiem. Słyszy... Słyszycie mnie? I jeden krok wiary, on wystobodzi następny, rozumiecie? On w ruch i ruch proszenia. Kiedy dziecko zaczyna jeden krok, kto był dzieckiem? <głosy> <głosy> Pytanie kontrowersyjne. <głosy> Ale dziecko, kiedy zaczyna jeden krok, wszyscy znają, że tam jest drugi, a tam trzeci. I rodzice co? Czy ktoś tam mógł to wychować, czy nie wychował oczy? Dawaj, dawaj, dawaj, Pomógł, to... Raz, raz, raz. A dalej chodzi, już nie rozumiesz. Ty nad każdym krokiem? <śmiech> Ty chodzisz naturalnie i cię to, te kroki doprowadzają, gdzie masz być? Do dobrej pracy, do miejsca, gdzie masz być. Amen jeden krok uruchamia następne wielu chrześcijan oczekuje, Boże uderz mi czymś no i nikt tak nie prosi, ale tak zachowuje się, uderz mi że wtedy będę kroczył a on mówi, ja życie chcę dobrego nie chcę cię uderzyć on oczekuje, że ty sam w Biblii, Słowo Boże Duchem Świętym podpowiada Cię, zrób krok wiary krok wiary Krok wiary. I dalej to zaczynasz kroczyć. Twoje sprawy rozwiązują się. Amen. Amen. Co nam powiada Pismo? Jeden człowiek, jeszcze, który przed, przed Salomonem, przed królem jeszcze w Salomonem, nazywał się Abraham. Ktoś na grupie, na jakiejś grupie, nie, ktoś mnie pytał z grupy nie mnie, a kogoś tam. Skąd poszli Żydzi? No. Czy w ogóle dlaczego Bóg wybrał Żydów? No, po pierwsze pierwszym z nich tam był Abraham. Chociaż oni wyszli z chór chałdyjski. No i od tamtąd, od tego czasu chociaż e, Izraelem pierwszy zaczął nazywać się wnuk Abrahama Jakub. On był pierwszy Izraelem. Abraham nie był jeszcze Izraelem. Izak też nie był Izraelem, ale w Jakubie stał się Izraelem. Od Jakuba wyszedł Juda. Byli Izraelczycy, Jedeńczycy i razem Żydzi. No i były inne też pokolenia, które od, od Jakuba, a Abraham. Ja mam obietnicę, którą modlę się teraz o Kościół i o każdego z was. Ja wierzę, że ona spełnia się. Tylko Bóg nie powiedział, żeby każdy pytał w i znalazł swój krok wiary, konkretne kroki, żeby uruch uruchomić to. Dzisiaj czas, ja nie wiem jak to powiedzieć, uruchomić, uaktywnić swoją wiarę, uaktywnić, gdzieś na prosto śpiąca. Ktoś jeszcze w ogóle nie robił kroku wiary, tylko czeka, a ktoś robił i gdzieś zahamował się. I zna, że coś ma być, a ono się nie staje. Trzeba uaktywnienie, uaktywnić, albo uruchomić. I samo ono nie będzie, jeśli ty nie znasz tego. W pierwszej Mierżeszowej 12, 2, tam pierwszy raz my słyszymy o takim człowieku jak Abraham, tam w pierwszym wersecie napisano było, że Bóg powiedział do, powiedział do Abrahama, a on usłyszał. To. Bóg powiedział do Abrahama, a on to usłyszał. Powiedział mu, wyjdź tam z domu, zrób krok, powiedział, zrób krok. I słowo, które dalej brzmi, ono jest obietnicą Starego Testamentu, które tak samo działa w Nowym i na każdym bieżącym człowieku. Nowy Testament mówi, że wszystkie obietnicy dane Abrahamowi należą dzieciom Bożym w Jezusie Chrystusie. Tak to brzmi. Wszystkie obietnice dane Abrahamowi należą. I ja mam coś podpowiem, kochani. Te obietnicy w większości dotyczą ziemi, życia na ziemi tutaj. Bo większość czeka, że oni tam będą spełniać się w niebie. Ty na niebie nie potrzebujesz rozwiązania tych problemów, które Ty masz teraz. Amen? Z zdrowiem, z rodziną, z służeniem, z wzrostem, czegokolwiek i problemy, problemem. Oni tam już nie potrzebują tego rozwiązania. A na ziemi tak. Powiedział Bóg. Uczynię z Ciebie naród wielki i będę Cię błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, także stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie. Bóg tak samo dał tej obietnicę, będę błogosławił tych, którzy Cię błogosławiają. I ja modlę się, ja mówię, Boże, Ty sam powiedziałeś, że Ty błogosławiasz tych, tych którzy mnie błogosławiają. Znaczy ktoś przeznaczony mnie błogosławić. Pastor, to coś nada. aha, Ta kanałka. Ja służę Bogu. Ja nie, nie chodzę służyć tam czemu, nie wiadomo czemu. Ja służę Bogu. Ja znam, że Bóg przeznacza tych, które błogosławiają moje życie, ale nie po tym, że na coś harują. Bóg powiedział: Ja ich błogosławię niesamowicie. Każdy, który Cię będzie błogosławił to Ty musisz być zainteresowany, żeby przez Twoją modlitwę oni także byli błogosławieni. Amen? Amen? To jest obietnica. On mówi, ja błogosławię tych, którzy Cię błogosławią. To do Ciebie należy, to nie dla pastora tylko obietnica. To jest obietnica dla każdego dziecka Bożego. To jest obietnica Abrahamowi dana, A wszystkie te rzeczy, które dane Abrahamowi, należą Dzieciom Bożym. Ja mówię, błogosławię, ty, błogosławiącym Tobie. Błogosławię, błogosławiącym Tobie. Widzicie, znaczy Abraham, a my w tej księdze o Abrahamie nie znajdujemy słowa mądrość, bo, bo, ale dla nim był Duch Boży, a Duch Boży jest Duch mądrości. Amen? Abraham z czym on się kojarzy w Biblii, zazwyczaj wierzący wszyscy to wiedzą? Z wiarą. Ojciec wiarą, ja napisałem no, w momencie, Tak? Pra ojciec naszej wiary, tak, napisałem. Czyli on, pierwszy, chociaż nie pierwszy, przed nim byli też, którzy wierzyli. Na przykład, jak można powiedzieć, że e, Noe nie wierzył? Noe. Noe wierzył, uwierzył w Boga, budował arm, no, tam jak to się ale Abraham, konkretnie my widzimy, na, na tym przykładzie Bóg pokazał realność tych kroków. Abraham oczekiwał pewnych rozwiązań też w swoim życiu, które były generalnie związane z oczekiwanym synem. Pamiętacie? mówi, że jeśli ty chcesz, żeby obietnica spełniała się, spełniła się do końca, to podnieś swoją wiarę. Musisz zacząć kroczyć wiarą. Nawet jednego razu, kiedy już syn obietnicy był, ale obietnica była nie związana tylko z tym, że Bóg da mu syna. On powiedział, dam ci potomstwo jak morski piasek. Pamiętacie? I Abraham, ja tak wdzięczny mu, że on nie zostawił to marzeniem. A on poznał Boga na ziemi, jako Boga, który zaopatruje. Pewnego razu powiedział, przyjdź bez syna swojego przyjść. Pamiętacie? 22. rozdział 1 Narodów I Abraham kroczy tam. I kiedy ja mi że nie w tej ofiary, bo Boga jest. Pamiętacie? Ale on był w tym wierny w tych krokach, prawda? Amen. I mówi, na górze Pana jest zaopatrzenie. Pierwszy raz Bóg objawił się jak zaopatrzenie. Na przykład jeśli zaopatrzenie brakuje w Twoim życiu, ja bez wątpienia mogę powiedzieć, że tam potrzebny krok w Ja nie znam jaki czym. Ty musisz dowiedzieć się o Boga teraz. Boże, co ja mam uczynić? Dwie kroki wiary, które ja mam podjąć. Amen? Mnie? mnie? A jak rozpoznać to i właściwie użyć? Mądrość. Mądrość nie dla mądrych, mądrość dla każdego chrześcijanina. Nieważne ile masz sposobu myślenia, ile, albo w ostatnim niedzielę mówimy ile IQ masz. To jest, dla mnie to w ogóle ja. Ja mam, mogę wam powiedzieć, że Bóg też nie patrzy na IQ człowieka. Kto nie wie, to jest... Jak po polsku się mówi? Ilo inteligencja. Inteligencji? Ilo Inteligencji. No, no. Ale nawet nie myślałem, że tak po polsku to się tłumaczy. A ono tam z intelektem związane. Tak. tak. A inteligencja to intelekt? Intelekt, inteligencja takie pochodzi. To znaczy, jeżeli ja nie inteligencja, to ja nie mam inteligencji. Dobra, bądźcie wszyscy inteligentni w swój sposób. Jak, ja nie. No, ale Bóg nie patrzy na IQ, czyli na ten poziom Twojej inteligencji, rozumiecie? Bądź jak, jak Jezus. Amen? To Twoje standardy. To Twój standard. A Przy tym bądź sobą. Nie musisz być jak Łukasz, czy Andrzej, albo jak Sylwia. Musisz być sobą. Amen? Amen. Amen. U każdego jest swoje powołanie. A przy tym, on mówi, krok wiary. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Panie, ja potrzebuję zaopatrzenia. A on mówi, na górze Pana jest zaopatrzenie. Panie, ja Bórze, potrzebuję Ciebie. On mówi, na górze Pana jest zaopatrzenie. Nie musisz jechać w Bieszczady, jeśli tylko tam nie jest, nie posyłał ci burki. W Bieszczadach też jest wioski, wioski tam jest. My dzwoniam z niektórych, tam jest wioski nawrócenie, wiecie, całe wioska nawrócenie nawrócone chrześcijanki. On mnie zapraszają na odpoczynek cały czas. Ja mówię, no weźmiemy ekipę i przyjedziemy następnie, może w odnich szesnych was zrobimy. Ja nie wiem, może nie. Cała wieś tam jest chrześcijaną. Nie wiem ile, ale dosyć dużo. Prawie każdy dom, dom tam w bieżących no. Z kościołem. I, i tam. I ot, potem zawołał on Pański, powtórnie z nieba do Abrahama, mówiąc nas nas siebie samego, mówię, Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się powiarować mi jednego syna swego, jedynego syna swego. Będę Cię błogosławiał obficie. Tu zostawcie Ci myślenie o jednego syna swojego, bo ktoś z Was nie ma syna. Nie musisz mieć. A ktoś ma. No ja mam na wadze. chodzi o to, że został to związany z synem. Tu myśli tylko, co Bóg mówi. On mówi, Ty nie wzbraniałeś się. Czy jest pewne rzeczy, które Bóg oczekuje, a człowiek się unika. Wzbrania się czy... Tak. Rozumiecie? A On mówi, Ty nie wzbraniałeś się. Bóg jest dobry. Ja nie potrzebuję tam ofiar, takich ludzi, znaczy ludzką ofiarę nikt nie może zastąpić ofiary Jezusa Chrystusa. Amen. Nikt. Nie lubimy, my, Nawet jeśli my ciało swoje damy, powiem, bierz ciała Boże, on mówi, no nikt nie zastąpi ofiary Jezusa. Nawet jeśli ktoś w najmniejszych dni, w dni umiera fizycznie, a umierają chrześcijanie fizycznie też. Ja znam niektórych osobiście. Ja znam jednego pastora, którego przyszli na modlitwie i zabili. Ja z nim był w seminarium w szkole w O Niektórych my możemy usłyszeć w internecie, w wiadomościach, w tych dniach nawet, chrześcijanach, które umierają, you know, fizycznie. To jest kraj, w którym jest niebezpieczny dla życia. Ale to jest śmierć w chwale Bożej. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że Bóg tam przychodzi na tych ludzi. Amen? Słyszycie, Amen? słyszycie ważne to jest prawda. To jest Boża prawda. Ty nie musisz, nie, nie, nie kuście Boga, że Boże, ja chcę też umrzeć. Nie, nie, nie róbcie tego, Bóg wam dał wasze połowanie, twoje połowanie. Amen? I wszystkie czego on oczekuje? Mówię, zrób krok na Boże zaopatrzenie rozwiązania, zaopatrzenia jak rozwiązania. Rozumiecie? To nie związane tylko z pieniędzmi. Jest sfery życia, które nam wiele przewyższają. Ty nie kupisz za pieniędzy e, prawdziwych relacji, a relacje mają być uwolnione. I ja dzisiaj modlę się, żeby twoje relacje były uwolnione od wszelkich demonicznych powiązań. Amen. Relacje w Bogu jest czyste. Nawet z ludźmi z nie zaczynają być prawdziwe. Amen. Trzeba powyganiać z relacji wszystkie demoniczne rzeczy. Zdrowie też zazwyczaj nie kupisz za pieniądze. Można tam tabletki kupować za pieniądze. No te tak, lekarstwa. Albo jakieś operacje też. Tak, zgadzam się. Ale jest pewne rzeczy, których no, znaczy, jak my, zawsze my rozumiemy, że ileby lekarstw nie ma, to choroby przebywają i tak. Statystycznie w tym progresywnym wieku ludzi choruje najwiele więcej niż za wszystkie wieki razem ziemi. Wyobraźcie? Grzech rozjada człowieka. Jak ta śnieżna, o której my rozmawiamy. Znaczy rozkłada się. Czyli grzech roz, rozjada, no zjada. Zjada. Jak grdza, jak grdza. A Bóg Przechodził zdrowia. Twoje ciało ma być całościowe. Amen. Amen. I on za to także umarł. Mówi, ty możesz być uzdrowiony. Amen. Uwolniony. Salomon uczynił pewną rzecz. Czynił coś, co uruchomiło Cały proces. Cały proces. Pierwszy królewski 3-4-5, pierwsza księga królewska 3-4-5. Biblio mówi gróli. Udał się też do Bibleonu aby tam złożyć ofiary, gdy to było na najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopadnych i w Gibionie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg proś, co Cię ma dać, co Cię mam dać. Proś, co ci mam dać. Czy to, co Salomon otrzymał na początku, to dziedzictwo. I w tym on teraz nie różni się, ty od niego niczym się nie różnisz. Ty przeszedłeś dziedzictwo, ale dalej nie znasz jak. to związane ze wszystkimi stronami życia, to nie związane z pieniędzmi. niektórzy o Salomonie głoszą, czy słuchają kazania i od razu o bogactwo, znaczy pieniądz złoto, srebro, mądrość nie związana ze złotem i srebrem. Jeśli masz mądrość, to złoto i srebro będzie przybywać na twoje życie. I Solomon odziedziczył tak jak każdy z nas. Tam jest obraz Jezusa. Powiedz ze mną, obraz Jezusa. W każdej księdze Biblii Ty znajdziesz obraz Jezusa. To prawda. Z samego Starego Testamentu do ostatni księgi Biblii. Jeśli Duch Święty Cię objawia, Ty będziesz gdzieś. I w Solomonie tak samo Ty odziedziczyłeś tak, jak Ty przyszedłeś do Jezusa i Wszedł w dziedzictwo, ale nie znasz, jak go wziąć i jak korzystać. Pewne rzeczy dla ciebie zamknięte. Co mówisz Jezus ty umarł za mnie? Pismo powiada, że Ty dał to i to dałeś życie. I tak każdy chrześcijanin. Salomon wszedł w swoje dziedzictwo, dziedz, dziedz, dziedzictwo tak? I Dawid przekazał mu królestwo. Przed nim przełoga przestrzeń. A on także, jak każdy chrześcijanin, patrzy, że a jak? Przed nim stało zadanie, i on trzeba było budować dom dla Pana. Przed tymi takich świątyni jeszcze nie było. I Salomon one kiedy Ty nawracasz się, pierwsze iskierki tej Bożej Mądrości zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Nie było żadnej osoby. Nieważne, jaki poziom jest Twojego wykształcenia czy nie bywasz żadnej osoby, która by nawróciła się do Boga i nie pojawiła się w nim iskolki, jak działać, jak zacząć działać. No, pierwszy. I Salomon nie odziedziczył, i ja Wam powtórzę, jeśli wyważnie to a nie odziedziczył wszystkiego dostatku, żeby uczyć, wykonać to zadanie życiowe. Znaczy, my nazywamy to teraz... Wypełni swoje powołanie. Każdego w życiu jest powołanie. Amen. I co on bierze? W porównaniu z tym, co on miał, on poszedł też na górze na, na górę. I złożył tam ofiarę. On dał. Po prostu on zaczął zdawanie. Mądrość Salomona nie zaczyna się od tego, tylko że.. Jak poprawnie poprosić? Wy usłyszeli mnie? Nie od tego, jak ty poprawnie. Czy... Może ja nie poprawnie proszę. Teraz, pastor, poprawnie, jak trzeba prosić, i ja zmienię swoje słowa? Nie od tego. Wszystko od serca, a nie od tego, co. Ra rozumiecie? Ja nie wiem, kto mu podpowiadał, czy ma się czy w ogóle. Ja nie znam. Ja nie, nie, nie, nie, nie, nie widzę. No. On wziął i idzie. Mówi, Pani, ja składam. Ja bez wątpienia mogę powiedzieć, że jemu nawet zależało na tym. Tysiąc całpanych ofiar to jest, nawet dla takiego króla jak on, było dużo. Bo... to bardzo dużo. Ale on powiedział, ja zacznę z tego, że prosto będę dawać. I dalej, Napisano. Daj, on modli się dalej, w Gibionie, o ukazał się Pan Salomonowi nocą myśle, i rzekł Bóg, proś, co Ci mam dać. Kiedy Ty kroki w swoim życiu zaczynasz z tego, ty, uwaga Boga przychodzi na Twoje życie. On przemówi do Ciebie. On przemówi do Twojego życia. Nawet dzisiaj On przemówi do Twojego życia. W wersecie dziewiątym napisano, daj przytoty, we słudze to już Salomon mówi się, serce rozumne, aby umiał osądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud. I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. I w momencie, kiedy w twoje modlitwy podobają się Bogu, widzisz, z jednej strony ja powiedziałem ci sprawa nie w poprawności twoich słów, a z drugiej mówię, że jest te modlitwy, które podobają się Bogu. Może on jest związany z sercem. Nie z tym, ile, jak Ty mówisz. A z sercem, powiedz: sercem. W ogóle dawanie jest w sercu Boga. On jest dawcą. On oddał swojego syna. Amen. I jeśli naprawdę, Ty że chcesz mieć mądrość od głowy w różne kierunki swojego życia, żeby przyszło nie prosto chwilowe rozwiązanie, a realne, prawdziwa droga była otwarta tobie cały czas. Żeby ty mógł krocić zwycięsko w tym życiu, to używaj mądrości przez dawanie. Naucz się być dawcą. To jest pierwszy krok. I to jest konieczność. Można jeszcze przez lata omijać to i uduchowiać wiele sfer. Ale ja mówię, ci, który każdy człowiek, który to robi, ja nie mówię tylko o pieniądz. Pytaj o Boga, co dawać? Amen? Ale pieniądz to prosto egzamin. Każdym razem on tam będzie egzaminem na obliczu. Prawdę Cię powiem. Wiele ludzi też chcą oduchawiać. Nie, o wszystko, Boże, tylko nie o pieniądze. Bo to, że przecież Mamona zła, grzeszna, czy jak to razem A on mówi, a jeśli ty czytasz Biblię, to on cały czas tylko przestoje z prawdą. Egzamin tylko o tym. Tak naprawdę Bóg nie jest nędzny, żeby potrzebować pieniędzy sześć. Jeśli o czymś on mówi w Twoje życie, to na Twoją korzyść. Salomon prosił o rozum, o myślę, żeby był otwarty jego rozum. Zrozumienie, mądrość. Jeśli w tym momencie powiedziałem, kiedy Twoja modlitwa podoba się Bogu, to On Ci okazuje wielką przychylność. On zaczyna przy... wszystkie słowa przychylać się. On zaczyna przychylać się do Twoich spraw. Do Twojego Kościoła, do Twoich życiowych spraw. Jeszcze Salomon mówił w jednostym, że jesteście przeczytam. I to też że Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie, ani nie o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, a nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Powiedz posłusznym. Wszystko, co potrzebne dla tego, o czym ja dzisiaj Wam głoszę, to Tam tylko być posłusznym panu Amen i tyle. Jeśli coś przeszkadza, dzisiaj jest modlitwa o uwolnienie. Oddałeś się tej modlitwie, będziesz od tych przeszkod. Amen. To mm -hmm. uwolnione. I Bo mogę powiedzieć, że to, czego wiem, też po części niektórych ludzi oczekują, oni sami sobie przeszkadzają. Potrzebne prosto uwolnić się od pewnej rzeczy. I zrobić krok, uruchomić wiarę. Uruchomić wiarę. Czy to uczenie zgodnie z Twoim życzeniem, mój Pan, oto daje Ci serce mądre i rozumne, że takiego, jak Ty jeszcze nie było przed Tobą przez Tobą i takiego, jak Ty również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daje to Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo jako też sławę, takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. Czy w czwartym rozdziale 29-30 tutaj, że w pierwszy królewski dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność nad to rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza, a mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi. To, co on uczynił Salomonowi, to jest podobne to, co on uczynił Abrahamowi. To, co on uczynił dla nich, to samo należy dzieciom Bożym. Wszystkim. Nie pastorom, nie komuś z liderów, ale wszystkim. Ale inna sprawa, czy kto z tego skorzysta? Po to, że mieć mądrość i mieć od Boga to, co On przeznaczył, nawet w materialnej sferze, to pokazuje, jakie granice ty będziesz miał. W modlitwie w nocnej przedwczoraj modliliśmy się też o granicy kościoła, ludzi. Celem istnienia kościoła, celem istnienia kościoła, to poszerzać Boże granice i zniszczyć diabelskie tam, te ciemności, no jakieś to tutaj, różne, czyli jak napisano w Nowym Testamencie, Jezus przyszedł, aby zniewieczyć, zniszczyć dzieła diabelskie. Amen? Amen. Ale ty, kiedy my idziesz w modlitwie i w działaniu, kiedy idzie Kościół, zniszczając dzieła diabelskie. A jak? Uwolniając ludzi. Amen? Jak? Uwolniając ludzi. Ty zawojujesz nowe terytorium. Ale najpierw Równolegle temu musisz zawojować terytorium i w swoim osobistym życiu. Amen? Rozumiecie? Kościół to ludzi, to my, każdy z nas. Wyobraźcie sobie, jeśli kościół jest pełen niewolników albo ludźmi, którzy nie mają nigdzie żadnych terytorium, i zaledwie chodzą, to co można zawojować w tym świecie? Diabeł i tak tam, tkwi, świat tkwił zły. No, tak napisano. A Bóg mówi, że ja uwalniam twój terytorium, Twoje granice, Twojego myślenia, żeby wiara zaczęła działać. Żeby ty mógł kroczyć. Ja wam tak powiem. Teraz już będziemy modlić. Salomon wziął to małe maleńkie, to co miał? i otwierał drzwi. Mądrość dawania. To, o czym ja Ci głoszę teraz, to nie dzisiejsze kazanie. Ja nie znam, my na początku nie zbieraliśmy wiary, ja nie znam, ile Ty będziesz dawał dzisiaj na Kościół, na sprawy Boże. Ja nie znam, możesz dawać, możesz nie dawać. To Twoja osobista sprawa między Tobą, na Ja mówię cię słowo, które cię, albo jeśli Ty wezmiesz go w całe swoje życie, ona będzie towarzyszyć całemu Twojemu życiu. Mądrość dawania otwiera Ci drzwi w życiu, a nie na jeden dzień. Rozumiecie mnie? Mądrość, o której nauczam Cię, to jest mądrość dawania, mądrość w relacji i mądrość w wywodzeniu. I ona jest duchem, dlatego że ona mieszka w sercu. Ona nie mieszka tylko tu. Ona używa to, co tu. Ty czytasz Słowo i ta mądrość żywa to. Amen. Z życie. Ty przyjmujesz Boże Słowo. Mądrość ludzka, ona całkiem różni się. Ono czasami w kościołach próbuje podszywać się. Podszywać się, tak? Podszywać się pod mądrość Bożą. Czy jeśli ja będę takimi pięknymi mądrymi słowami? Znaczy tam, a jeśli o to niczego nie oddziaływuje w Twoim życiu, to to tylko ludzka mądrość. Jeśli cały czas mówię piękne słowa, a jeśli Wasza mowa piękna, nie rezygnujcie z niej. Bo ja się mordlę o swoją mowę po, po polsku. Ja mówię, Boże, poprawię mnie w mowie. W bliższy czas, jeśli może być, to nie będzie potrzebny korektor do mojej mowy. No, chcę popracować parę miesięcy z jakimś człowiekiem, żeby poprawnie jeszcze. Ale nie jest postępy w tym, ja, naprawdę nie szybki. Ja kiedyś w ogóle nie znał, co takie łó, ponieważ być ja nie mogłem mówić. Tym bardziej błąd to w ogóle to było coś, kosmos i ja miałem lepiej czekać. Ciekać w kosmos. Bo w moim języku, w którym ja był wychowany że się tam nie ma tego dźwięku. Jeżeli tam nie ma żadnego dźwięku tego. i nie tylko tego i innych tam wiele. I ja mówię, jak nie mogę tak znamy swój język? Ja, że nie mogę. Ja ja... No, ja bardziej temu mógł kanał. Ale... No, no w sumie, a, mądrość ona w sercu, ona jest duchem. Mądrość jest duchem. Ja coś podpowiem Ci kochani, była Ty siostra. I jeśli ty, ty, że masz ducha świętego, to przyjmij mądrość. I wtedy życie wieloczek zmienia się. I Ty ujdziesz, jak naprawdę Pismo jest wierne. Mądrość, biblijna mądrość nie dla mądrych. Ona dla chrześcijan. No dla ludzi wiary. Amen. Bóg swoją mądrością stworzył świat. Tak powiada przypowieść. Ja w sobie pomyślałem, kiedy czytał to, chyba Bóg, że nieludzką mądrością to zrobił. Prawda, że diabł zniekształcił ten świat przez grzech. Przyszedł i zaczął to swoje porządki stanowić. Ale powiem ci tak. Żeby to stworzenie każdej Boże stworzenie. Ono stworzone Bożą mądrością. nowy człowiek Bożą mądrością tak. I Księga Jakuba w Nowym Testamencie ona zaczyna się właśnie tym słowem o mądrości. Jakub jako apostoł Wiedział, żeby z mądrości sześć chrześcijanin mądrość nie dla naukowców, nie dla ludzi, takich, które nauczają, ja nie dla nauczycieli. Mądrość potrzebna każdemu prostym człowieku, bo ona jest duchem. To nie jest mądrość pomysłowa, Rozumiecie? Salomon wziął, zrobił ten krok. On żył to małe, co było, i dało. I to uruchomiło proces jego życia. Później, jeśli wyczytacie księgę o Salomonie, to pierwsze królewska i jeden, że wszystkich stron królowie przychodzili posłuchać, tylko posiedzieć, posłuchać Salomona, jak on głosi kazanie. Bo to był pastor. Ja bym na jego kazaniach w ogóle nie opuszczał żadnego. po że on nie był lektorem. To znaczy, dlaczego te ludzie, królowi, przychodzili, oni pokonywali po tysiąc, tysiące kilometrów, żeby przyjść posłuchać Salomona, Żeby on pieszczył im w uszy. Ja wątpię w to, żeby ktoś pokonywał tyle. Bo oni przychodzili i ta mądrość, która była w Salomonie, rozwiązywała ich życiowe sprawy. Roz, rozumiecie, o co chodzi? Boża mądrość, ona praktyczna. Ona nie jest lektorem. Jeśli twój zawód lektor, to ja błogosławić to jest też normalne. prostu mówię, że... Rozumiecie nie? Że mądrość Boża, ona rozwiązuje. I ona jest z Tobą. Ty dlatego nie potrzebujesz każdym razem tam konsultacji z pastorem, czy... To, chociaż to też czasami potrzebne, żeby niektóre rzeczy zostawić. No, ale ja mówię, sam Bóg chce dać Ci mądrość w Twojej nawet w dzisiejszej sprawie. Amen? Amen. I te ludzie przychodzili, żeby słuchać i znali, oni rozumieli, że to mądrość praktyczna, że ona realna, ona jest duchem rozwiązania, Amen. rozwiązuje, zmienia okoliczności. Ale Salomon jak to zdobył? On nie urodził się mądralem. Ale maleńką mądrość, tą pierwszą iskierkę Bóg daje każdemu. Potem że kiedy Ty urodziłeś się na nowo, Ty urodziłeś się od Słowa Bożego. Amen? Amen. Duch Boży zamieszka o Tobie. Mówi, no, ja zaczynam Cię objawiać krok. Nie kroć gdzieś w stronę. Bóg nie potrzebuje, żeby Ty biegał gdzieś w stronę. Zatrzymaj się. A jeśli kiedy trzeba będzie biegać, On Cię pomoże biegać. Amen? Więc A samochód wziął i to maleńkie, co było, użył. Ja wam podpowiadam, to nie zmieniło się to zasada. Dotknij Bożego serca, tak jak ta kobieta dotykała. Zacznijmy uczyć się tak, bo dotykać. Potem temu na początku powiedział ci, powiedział ci, że Bóg czegoś też oczekuje. Nie relacja jest z Nim, a no. relacja to jest odwzajemnienie, odwzajemnienie, nie. Tak? Odwzajemnie, wzajemność. Jeśli nasza relacja jest, słyszę tylko Boże, ty widzisz jakie ja mam cały czas problem, ja, ja rozumiem, że my, 100%, my od Boga zależymy w 100%. Ja wiem tam. o nim. A on z całym to jest relacja. I on w ten sposób nawet to będzie działać nie na Jego korzyść, a na Twoje to ozajmiemy. Amen. Zresztą. Amen. Bo Salomon żył to maleńkie, co.. I w ten sposób ten krok. On żył ten krok i uruchamia to, co przyszło w jego życie. I to, jak postępujesz, z tym, tym maleńkiem, co daje Ci Bóg, z maleńkim słowem, z maleńkim z to, jak z tym postępujesz, wskazuje poziom Twojego poddania się. Bóg pokornym daje łaski. Amen? pokora to poddanie się. No, przynajmniej tak brzmi w tom w moim pojemniu porozumienia. Upokorzyć się to poddać się. Amen? Co? oddał się ofiarnym dawaniu. On, on on nie zaczął z proszenia, żeby zobaczyć jaka jest rzecz. My chrześcijanie, wierzący, zazwyczaj spis proszeni, spis proszeni, tym potem może Oni nas jak to, przytaczają, przytłaczają. No, przytaczają. Cisną na nas. to prawda. prawda. I boli to w sercu, na przykład pastoru, mnie jako pastoru to boli, kiedy ja mogę no, się czasami w duchu widzę ludzi, ja mówię, jak rozwiązać wszystkie problemy. Dlatego wiele pastorów w upadku, w depresji chodzi. Ale nie znamy, że byli pastorzy w depresji, tak statystyka mówi. Młodszy o swojego pastora, żeby mówił, no, ja, ja, dla mnie depresja nie... Ja jej nie znam, ale Bóg uwalnia I Jedna rzecz zazwyczaj stoi w tym, pierwszym mądrość według dawania. Mądrość według dawania, to o czym dzisiaj o przyrodzie. Mądrość według dawania. To, co zazwyczaj jest przyczyną która blokuje ludzi i chrześcijan też to nie jest skąpość, jak ja zauważam. Kiedyś myślałem, że to skąpość ludzi. Później ukazało się, Bóg przez mądrość mi pokazał, że nie są skąpości. Ja tak myślałem, że po ile ludzi nie dają, nie umieją dać, nie chcą, skąpią. Zauważył mnie, widział ludzi, które tak dalekie od mądrości. I w życiu ich toczy się wszystko, jest niedobre. I chrześcijanie nie próbują służyć, Bogu, wszystko namieszane. Rodzina zaniedbana, lece jak to do to, to, ale przed tym zauważa, że człowiek jest głębiej. Gotów ostatnią koszulkę oddać, wiedział to. Ten chłopak przy mnie stał, zna, że rodzina potrzebowała jedzenia, przy mnie dostał 100 100 złotych i oddał na ulicy komuś. A ten poszedł, to wziął sobie kupił alkohole na całe 100 zł. A ja pytam go, dlaczego dał? mi go żal było po prostu. No żal człowieka, on że na ulicy mieszka. Ja mówię, wiem, ale ty prosto zrobiłeś taką szeroką akcję na siebie. I byłeś, miałeś satysfakcję, no satysfakcję tego, że zrobiłeś dobrą rzecz jako Ale z niej niczego nie będziesz miał. Bo Bóg z tego niczego nie ma. Ty dla siebie to, no dla swojego sumienia, przyjemność zrobił. Mówię, pomóc mądrość. Mówię, nie niepotrzebna mądrość. To jest, to jest, znaczy, zauważyłem, że, jeszcze raz mówię, przyczyna skompość. Chociaż jeśli ty znajdujesz jakieś sfery, gdzie skąpość może być ona związana z przywiązaniem do czegoś. Czasami ludzie nie przywiązani do mamony, do pieniądza, ale przywiązani do wygody. Znaczy wygoda. Troszeczkę wygody człowiek już traci orientację w życiu. No, nie wygodę. <grym> ale ty bądź wolny. Bóg nie przeciw wygodę. Wy słyszycie mnie uważnie? Bóg nie jest przeciwny, żeby ty miał wygodę, czy tam jakieś tam zadowolenie. To jest normalne. To jest w Biblii, wy wszystko to znajdziecie. Ale nie bądź tym związany. Amen? Bądź wolny. I Bóg nigdy nie był przeciw, a na odwrót... On nigdy był, nie był przeciw, żeby Ty miał realne zabezpieczenie finansowe. Nie prosto tylko dostatek, a żeby Ty mógł granice swoje rozszerzać. Żeby mógł więcej działać Bogu. Amen? Dlaczego niektórych ludzi często nie ma? Bo muszą pracować, tak? Ja mam na widzę, nie ma na, na spotkaniach. A jeśli dać, jeśli wyswobodzić trochę szersze granice finansowe życia. Oni mogą przybywać w spotkaniach, służyć Bogu. Amen? Amen. Czyli, czyli każdy krok uwalnia następne kroki. Czy nie siedzisz na jednym kroku i myśleć, że to już jest wiara. Nie, nie głoszę tego słowa w żadnym razie, żeby ty uganiał się za bogactwem. Bo to jest ułuda. Ro, rozumiecie mnie? A o mądrość zabiegaj. Boże, który duch mądrości przychodzi w Twoje życie. Salomon żył maleńkie rzeczy, które byli, i otworzył całą szeroką przestrzeń w swoim życiu. Jako człowiek on nie był doskonały i były strony życia, jego, które, z których nam nie trzeba uczyć się, no brać przykład. A od ta strona życia. Teraz jeden z najlepszych biblijnych przykładów. Czy chodzi o mądrość i przestrzeń, możliwość działania, czyli finans czy ich bogactwo. Tak, вот, skończę tym, że jak powiedziałem, nie, nie, zauważyłem, że nieskądność jest tylko przyczyną, Jeśli ona jest, to Komuś, się, żeby był już rozwiązany z skąpłości, się Bóg po prostu pokaże czy w czy, czymś. Czy, czy, czy, czy. Ale przyczyną większości, ja mówię teraz do ludzi wierzących, do Kościoła, przyczyną jest zazwyczaj w większym stopniu pycha i chciwość ukryta, Nawet człowiek sam nie wie, że ma to. Chciwość rozwinięcia słowa. Człowiek mówi, nie, ja ostatnią koszulę oddaję. A później modlę się z człowiekiem i wychodzi z niego pycha. Pycha była przyczyną, że Bóg nie może go błogosławić, że człowiek nie może przyjąć mądrości. Bo każdym razem, kiedy słyszy o dawaniu, zamyka swoje uszy, żeby nie słyszeć. A to nie zmienia Bożego słowa. Wszystkie krytycyzmy, które wysłyszycie, wszystkie powtórki, gdziekolwiek, na ulicy, w domach, w internecie, wywodzą się nie od faktu, a od pychy. Usuniesz pychy, i ludzie staną w prawdzie, i przestaną krytykować, i przyjmą mądrość Bożą. Wyznaczył, w jakiej sferze najwięcej krytyki? W finansowej, w sferze dawania. Ja czytałem, jedna dziewczyna mówi, ona dawno chyba w Bogu tam. Ona krytykuje wszystkich. Gdzieś potknęła się, krytykuje. Chrześcijanka. Zapytała mnie, jaki jest obość w twoim życiu? Mnie nie niepotrzebnie o was. Co w ogóle robisz? Co Bóg zrobił? Mnie niczego nie potrzebne. Wszyscy nie brali. Ja nabierzę wiersety, które i podobają się z Biblii. Tak nie powinno być. Pismo na przykład tak, dawaniu. Bóg nie potrzebuje twojego fanatycznego dywania, nie mojego. Platem, że posłuszeństwo jest lepsze niż dwa. A jeśli ty posłuszny, to ty i dajesz. No, no. rozumiecie o no. co. No. No. Mądrość mówił, pokieruje Cię mądrość. Ona bieży bierzecie za rękę, tak mądrzej, przejdziesz Mądrość, ona bierze tak. Ona pokieruje, weźmie cię za rękę. Pójdziemy z do posłuszeństwa do gościny. Okej. Okay. Zapoznałeś się z posłuszeństwem? No i teraz? Wejdziemy do pokoju właściwego następnego. I tam w skarbce, Skarby, które Ty oczekujesz, skarbiec, Boże. Bo gdzie Twoje serce? Tam i skarb? Pięknie. Amen? Zeszliśmy. Prosto wyciąganie wersetów. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Czy Bóg powiedział dawaj? Tak. Ale powtórzę, sprawa nie jest ludzi. Zauważyłem ludzi, które nie szukają Bożej Mądrości. Oni tacy dawcy, ale wszystko w próżni. Wszystko w taką próżnię. Oj Boże, diabeł to jak zjadał na tym się on znęca się nas chrześcijanami. Ja I on wystarczy. Okradać Bożych dzieci wybranych. Amen. A wszystko, co potrzebujesz, prosić Boga o mądrość w każdej sferze swojego życia. Boże, co ty Pani mnie przykujesz? Pokażmy mi wiary, którą mam iść. Gdzie ja mam być wierny i stały? Amen. Gdzie ja mam być wierny i stały? I Ty widzisz ten rezultat. Tam, gdzie mam tą sferę objawy, ty widzisz, jeśli to rodzina, ty widzisz w swojej rodzinie rezultat. Jeśli jeszcze nie masz rodziny, to widzisz nową rodzinę. Jeśli ty otrzymujesz tego. Amen? To jest krok, który cię realnie podźwignie tam, tam, tam, tam, Ty zaczynasz iść krokami rozwiązania Pycha to jest warownia. Zauważyłem, że wszyscy ludzie, którzy jako tako... Ich nie można nazwać, że oni nie dają. W tym to i pomyłka. Ktoś mówi, oni że też dają. I nie można tych ludzi nazwać, że oni nie dawcy są. Nie są dawcami. Dają. Ale Bóg nie chce, żeby Ty był też kolejnym w tej armii fałszywych, no, no, tych dawców, którzy nie, nie służą Bogu. Samo prostodawanie niczego w sobie nie ma, bo ludzie zaczynają tylko chodzić znów w prawo. Prawo, sianie zbieranie, sianie zbieramy. Tak, daję 10, otrzymuję 20. <gulacja> kalkulacja, tak, kalkulacja, kalkulacja. Bóg powiedział, 20, 30, 60-krotnie, 100 -krotnie. Gdzie ona? Tak, pomnożenie. Gdzie to? To jest takie... Znaczy, prawda, o tym jest w Biblii. O tym jest w Biblii, to jest w Biblii. O 60 20-krotnie pomnożenie to nie jest w Biblii. I w Biblii jest to prawo, ono jest biblijne. ale jednego razu mnie zapytali pastora, czy to prawo działa u niewierzących? Rzeczywiście. Jego bankiery nawet wykorzystują, prawo sianie i zbieranie. A w kościołach radują się, że tylko kościół to zna. Nie jest to. Jeśli ty chcesz w kościele żyć z Bożym Klasie tylko z prawo sianie i zbierania, to ty też mylisz się. To prawo jest dobre, mądrość pokaże Cię i na nauczyć Cię tego prawa. Że na przykład to jest Boże, to co powiem, biblijny i ono działa. Że na przykład jeśli ty zasiejesz Łzeczkę, to zbierzesz na przykład nieco więcej, prawda? Zasiejesz garść, jeszcze nieco więcej. Zasiewasz wiadram i wiadram, to możesz zebrać już w swoją działkę jak tam. No. Tam, dacze, jak po prostu, no to się dacze, działka tam. No kto ma działkę. A zasiewasz traktorem? No, czy jak ty, To co, pole zbierasz. No tak, tak? No zgadza się? Czyli co to prawo o tym mówi, Znaczy od iłości zasiany, no, też i iłość zebranego zależy. I tam wiele czym, o czym jest w tym prawie, bo prawo, ono jest biblijne, prawo, ścianie i zbieranie. I ono działa, a ono działa niezależnie od Kościoła. Nie jest Kościołem. nie ma... Ono działa i tak. Pójdź na pole i widzisz to, prawo. A u a, a Boga jest mądrość. Amen? I ono też związane z do... On mówi, jest mądrość w dawaniu, mądrość w relacji. I mądrość w władzy. Mądrość władzy. Ona dana każdemu człowieku. Każdy ludzie go nie, tego nie używają. Mądrość Boża. Kiedy ją poprosisz, On da ci Słowo. To znaczy, co najcenniejsze w Bożym Królestwie? Jakie ziarna najcenniejsze w Bożym Królestwie? W niektórych naprawdę ludzie zapytasz, to oni przekonani, że pieniądze. To nieprawda. Mm -hmm. Największym ziarnem w Bożym Królestwie jest Słowo Boże. Ono się zasiewa. Ono dzisiaj zasiewa się w nas. I ja go przyjmuję tak, jak i Ty. Tak samo. W moje serce. Ono zasiewa się teraz. W Twoje serce. W Twój grunt. Serce to jest grunt. I ono zasiewa się Duchem Świętym w nas teraz. Amen. A później Ty zbierasz to. Razem z Bogiem. On wysyła, nie Ani Jołów wysyła, żeby oni razem z Tobą zbierali. Ale jest wiele rzeczy, gdzie aniołów wyzrobotni. No nie zrozumieli. Oni przychodzą zbierać, nie ma roboty i nie ma zapłaty. Za zapłaty? Oni mówią, to co mamy tu zbierać? Pismo powiada, że on wysyła Aniołów na zbieranie żniw. Ktoś mówi, nie, to o zbieranie niewierzących ludzi. Żmijmy <śmie> jest w każdej sferze i w tym także. Biblia w oryginalnym pismie w jednym z polskich tłumaczeń nie tak tłumaczyli, To jest przy powieściach, a w oryginalnym pismie napisano tak: Mądry zdobywa duszy. Wysłyszycie? U mnie, kiedy była jeszcze firma, kiedy prowadziłem biznes, to w latach 90. -tych. Tam było kilka zarejestrowanych filmów i jedna wizytówka moja wizytówka była. I na wizytówce z tylnej strony rozmawiałem z urzędnikami, dyrektorami, dajesz wizytówki, tak? I tam były dane, a z drugiej strony tam było napisane mądry zdobywa duszy. <grych> mądry zbiera duszy, zdobywa duszy dla Jezusa. Razem z Jezusem. Amen. Mądrość nie pokazuje siebie, Jaka ona jest? Ona zdobywa duszę. Ona doprowadzi do rezultatów, do owoców. Mądrość ona sama w sobie już owocna jest. Bo ona jest duchem. Ona nie pokazuje. Mądrość to nie pokazywanie, ile ja mam wiedzy. Amen. Mądrość to nie. Chociaż wiedza karmi mądrość. No, ona jakby wiedzą, wyczytając z przypowieści znajdziecie, że zdobywaj wiedzę. Zdobywaj. Amen. Dlaczego potrzebne słuchać Słowa? Bo ty także zdobywasz wiedzę od Boga. Ono uczy cię, nauczy cię. A pycha, ona blokuje. I czasami trudno ludziom rozpoznać, ja mówię, chytrość diabelska, także on, on maskuje to, zasadzki jest. On, on stwarza takie kszaki. że <śmiech> wszystko jest ok. Ja długo ja, nie mógł kiedyś tego rozpoznawać, zrozumieć, że człowiek, ja myślałem, że ludzie nie umieją dawać, boją się dawać, no jest strach też, bojaźń, ale myślałem o skąpości, bo Biblia mówi, że w Nowym Testamencie tam o no, że skąpie nie, nie, nie, nie ma nic. Ale przyczyną, korzeniem jest nie skąpość tylko, a pycha, która siedzi i człowiek, jak mówię, może dać koszulę ostatnią, a przy tym pycha czyni go zna. no Rozumiecie? Pycha trzyma go w tym poziomie. A Bóg mówi, tak nie powinno być. Musicie przełamać się przez to. Kościół Boży musi przełamać się, powiedzieć stop. Ja nie będę nosić się z tą pychą. Dzisiaj w modlitwie wyrzeka się pychy, gdzie by ona tylko nie siedziała. Znaczy, jak mówią... Przysłowie, w Polsce też jest to przysłowie, że diabeł siedzi w szczegółach, tkwi. No, siedzi tam. Ale że on siedzi tam, znaczy jak ten. jak klop, nie wiem, jak po polsku, taki, który tam pod skórę, wchodzi, taki. I nie widać. A kleszcze. Jak kleszcze takie i nie widać. A że z kleszcza tego niczego dobrego nie przychodzi. Choruje później ciało. No. Wiecie ale go nie widać, albo jak pijawka, jest też. pijawka, Pasożytek. gdzieś tam raz zaczepiał się. Ja w dzieciństwie tego nie widziałem. I kiedy jeździłem do mojej cioci, mi oddawali tam, Moskwa jest takie miasto, ostatnio to była stolica Rosji. ostatnio było stolicą Rosji. i to, i mi oddawali tam, jest na dacze. Tam jest jezioro i ja tam latem ja chodziłem. Ja uciekałem zawsze od babci, zawsze z babcią. Od, bab od babci łatwo uciekałem. I, I uciekałem i tam. A tam ty, a ona mnie straszyła. Tam pijawki, pijawki. Ja mówię, jakie pijawki? I ja wypać, tam uciekałem od na to jezioro chłopaki. A kiedyś parę razy mnie tam oni, niej... I ona w domu mówi, no te mi no, no Ja mówię, co tam, niczego tam nie ma, bo ja nawet nie założyłem. A tam dwie zaczepiły się i... <śmiech> Nawet ja ich nie zauważyłem. Gdzieś tam, na tam na stopie. <śmiech> a oni tam... <śmiech> ja mówię, on, to jest podobne. Ludzie nie myślą. On mówi, ja, szeroki, oddaje duszę za wszystkich. A kiedy sam Bóg mówi no. Nie, nie, nie, nie, nie to coś to, to nie tak, to w to ogóle zawsze przyczyna się. Lepiej boż, mądrość poprowadzić Cię do kroków z Bogiem. Amen? Mądrość, ona nigdy nie trafia mimo. Łukasza ostatnie 16, 9, 9 12. Tak. A ja Wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy przyjęli Was do wie wiecznych przybytków. 16.9.12 Ewangelia Łukasza. Jest wierny. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie? I w wielki jest wierny. A kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy? I w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, ktoż Wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie ktoż Wam poruczy rzecz własną? To jest cała treść rozwiązania życiowych życia. Wiesz, nauczył Ręcz to małe. Nawet jeśli życie potosiło się tak, że gdzieś pomyłki. Prawda bywają pomyłki. Ty zgadzasz się, że ludzie mylą się. I ktoś mówi, ja narobiłam dużo pomyłek. Ja konsultuję ludzi. I niektórzy, Pastor, ja już mam krytyczny. Ja narobiłam dużo pomyłków. Ja mówię, no nie tak dużo, o których by Bóg nie wiedział. Wszystkie On zna tej pomyłki. I jest wyjście. Amen? Wszystkie znam. I jest wyjście. Nie ma takich pomyły, nawet upadku takiego nie ma, z którego Bóg by cię nie wyciągnął. Amen? Amen? Tylko, że nie pada specjalnie. Amen. Bo niektórzy mówią, ja, ludzie do czego tylko nie dochodzą w do naszych czasów? Jeden człowiek mówi, ja padam. Pastor młodszy. ja raz wziął za niego post. A później okazało się, że minął rok, on każdy zaczął przyzwyczajać się. I, I ja padam. Ja już padam, padam, padam. Na trzeci raz Boża mądrość nie podpowiedziała sto. Powiedzmy, o czego on pada. A on powie... okazał się, że on i nie, nie planował tego się uwalniać. On prosto chce padać, żeby go ktoś nosił. Ja mówię, nie, bracie, tak nie będzie. Zaczął pokazywać swoje już rany od tych padań. Ja mówię, nie, stop. Uwolnij się teraz. Ja nie chcę. Tak powiedział. Ja nie chcę. Ja mówię, a, no to jest inna sprawa. Wtedy jak zechcesz, Bóg Cię uwolnił wtedy. Amen? Amen? Bóg na siłę nikogo nie uwalnia. Prosto on mówi, daj mnie serce, ja uwolnię Cię. Amen? Dajesz Bogu serce, uwalnię. No. A na siły nie. No. Tak вот, wiernej, małej rzeczy, on rozwiązuje dalsze kroki swoje. Wierny w małe rzeczy, to da wyjście, z twoich może być coś zablokowało się. Może nie kilka z was, w was jest w życiu coś zablokowane, wy tak czujecie, No tak mam na, na myśli teraz się. Przychodzi tak, takie słowa. A niektórym prosto w jednej sprawie trzeba rozwiązania jakieś, ty oczekujesz. A w niektórych zablokowano kilku no, takich... Tak jest Słowo Boże jest Jego mądrość. Amen. Jest Słowo Boże jest Jego mądrość. Nie można też tylko fanatycznie ludziom powtarzać wiara, wiara, wiara, wiesz. To i jest to, co doprowadza do kroku wiary. Amen. A wiara jest czynieniem. Wiara, ona czyni, ona robi jakiś krok konkretny. Uaktywnia się. Amen. Amen. Amen. Amen. Gdzieś może być prosto w twoim życiu jest nadzieja. Nadzieja nie jest to, co wiara, tym, co jest wiara. Nadzieja jest dobra, bo ona jest kierunkowskazem do wiary. Ale jeśli ty zostajesz tylko w nadziei, to to nie jest wiara. Wiara to jest konkretny krok, nadzieja to jest oczekiwanie. Wiara to jest konkretny krok, nadzieja to jest oczekiwanie. Wiara to jest konkretny krok, a nadzieja to jest oczekiwanie. Pomodlę się jednym miejscem Pismo z Wami, żeby mądrość w Jezusie przyszła teraz w Twoje życie. Filipian 2.5, kilka wersetów po tym piątym. Filipian 2.5. Biblia mówi takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie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 to także i pomodlę się tak samo i chciałbym modlić się w tym samym kierunku, żeby mądrość w Jezusie Chrystusie przyszła w Twoje życie. Możemy podnieść się razem, swoje nogi.